From there Nie ma nic jak wolność Całe moje życie misja Apollo Wizja kosmos to nie biblia, Powiedziała mi jak wyjść na prostą Krasy nie da ci montoft Unoszę się powoli do nieba jak Concord Czas ucieka emocją Nie dogonisz ich Nie do otworzenia ciągłość Lubię być sam Ja cisza wokół, niczym Minecraft Odbywam podróż, widzę do gwiazd Nikt nie do tego mi nie policzysz ran Kiedy noc budzi neonami blask, Niczym haj tworzy kolorami świat Wiele barw, wiele zmian Wierzę, że wybrany ślad Pozostawi tu po sobie Dla pokolenie do podważenia skarb Proszę cię odpuść, rap kurwa mać, dosyć złocie Alfonsów Nie moja kultura, rajd z zyskiem osów Urodziłem się w Polsce, więc myślę po polsku To okradł ciebie mnie Zabrał dzieciństwo, ziemię i chleb Historia, wolisz, nie wiedzieć, wiem Gdy bezsilność doprowadza gniewem do łez Lubię być sam, nikt nie pieprzy, o czym mówię jak Czuję, że znasz cel tej treści, w sumie jak ja tu mnie tych zdań, ludzi i kraj Gatunek pierwszy, nadrzędnych spraw Od pieniędzy, po krach, od pretensji, po płacz, od esencji Pomiało do siedli, bo macha. Lubię być sam błyski jak Vega Cztery pory roku, misja dla ziemia, żeby żyć jak Moje serce otwiera nie religia fela Prosto na temat mogę ci powtórzyć czas dorosnąć jak lemar Moje okno do nieba, chociaż ja skończę tu pewnie jak Apollo Lu, Lubię być sam Nie ma nic co może to zniszczyć u Uwierz mi brat Nie chcę nic pod koniec modlitwy W ręku Arkan gotowa walka Pokolenie kwikdy, ziemia to matka, halo, ziemia pułapka, tego nie widać w gwiazdach Lotu chwilę jak Quantas oszczędź to nieistotne, każdy widzi siebie, ja też widzę ten prospekt, proste by wyrocznie, a bracham ci nie powie, kto jest bogiem na ojce spokojnie Ostry w formie, choć niczą, że zginę jak z koltą żongła Jak z ląkiem koltem, jak z sorcem kontent To, co na górze atakują najgłośniej Lubię być sam, spokój i cisza, plus strunek i plan Na ratunek plan, dla bloków ulicach, ładunek bar. gdy próbujesz wstać I niepokój znika, w kapsule czas, jak przysłój nie chwilę zatrzymać Nie myśleć, oddychać, przenika przez umysł i serce ciche Lubię być tylko sam